Cześć, panie Łukaszu. Witam, panie Arkadiuszu. No co, ponagrywamy coś, co? Ponagrywa, ponagrywamy. Ponagrywamy. Nie, no, witamy wszystkich słuchaczy. Nowy podcast tu się kroi powoli. Dokładnie. Jeszcze nie wiemy, co z tego będzie, ale postaramy się coś ulepić. Jak Dokładnie. się ulepi, to się ulepi. Jak się nie ulepi, to się rozpadnie. Wiosna przyszła, może się roztopi. Ale u nas wiosna wywołała obfite poruszenie chęci obfite poruszenie obfite chęci żebyś, żeby coś tam ponagrywać po długiej długiej długiej przerwie chyba od kiedy nie pamiętam od lata no pewnie nagrywałeś, tak co kiedy nagrywałeś ostatnio no dawno nie nagrywałem nic co by poszło w eter 100 gram no. pop kultury tak roboczo tak a, może, będzie... a może i docelowo się będzie nazywał projekt chodzi o to że będziemy krążyć wokół szeroko pojętej popkultury, ale nie tylko, bo czasami będziemy też po coś bardziej elitarnego sięgać w zależności od tego, co w danej chwili nas będzie zajmować. Będzie film, będzie książka, będzie muzyka, będą seriale, ale nie tylko, bo powiedzmy, że jakieś ciekawe przedsięwzięcia, <laughs> opera, balet, yy, wszelkie ciekawe przedsięwzięcia kulturalne, które urzekną nas to na pewno będziemy chcieli się podzielić tymi historiami z, właśnie z Wami. I niekoniecznie będą to rzeczy świeże, bo okaże się, że na przykład dokonamy jakiegoś odkrycia, że w 60-tych latach ktoś coś świetnego robił, na przykład gdzieś w jakiejś małej wioseczce na południu Francji, to na pewno przybiegniemy Wam o tym opowiedzieć. Tak, a, a na operze byłem ostatni raz 20 lat temu z klasą. <laughs> ja chyba nigdy... Ostatni raz na operze byłem błądząc po kanałach i trafiając na TVP Kulturę, bo to jest chyba jedyny kanał, na którym można na operę trafić. Ja mam operę jako przeglądarkę tak rezerwową, ale rzadko korzystam. Powinienem ją odinstalować sobie, bo ciężka jest podobna tak. <grym> Czy nie? <grym> ale zapasuje, także może być i opera. <grym> Na pierwszy ogień dzisiaj wrzucimy coś, co jest najłatwiejsze dla odbiorców, bo wiadomo, że żyjemy w erze kultury obrazkowej. Będą to filmy. Fajny film. Przed wczoraj widziałem. Tak, tak powinienem powiedzieć. Tylko A ja powinienem zapytać, czy momenty, momenty były? No właśnie się zastanawiam. Były, nie były. W zależności dla kogo. Film zatytułowany jest Tylko kochankowie przeżyją. Film z 2013 roku. A jest to świeża rzecz na polskim rynku, bo premierę kinową miał 7 marca, czyli całkiem niedawno. Teraz pojawiło się to w kinach. Możecie śmiało się wybrać i obejrzeć o czym jest ten film, jakiej tematyki dotyka. O tym za chwilę. Jest to film o wampirach, ale nie jest to. O Boże. No właśnie. Ja tak samo reaguję jak Garek. Dla mnie filmy o wampirach skończyły się na wywiadzie z, z wampirem. Po drodze oglądałem jeszcze jakąś tam Drakule 2000, wcześniej tą klasyczną Drakule. Od Zmierzchu do Świtu. Od Zmierzchu do Świtu Roberta Rodriguez'a wespół z Quentinem Tarantino. No, i teraz padło na film Tylko Kochankowie przeżyją. Została mi ta produkcja. Sorry, sorry, przerwę, przerwę ci. A to jest film taki młodzieżowy, czy taki yy, poważny? No właśnie. No, tutaj jest. Yy, jak podejść do tematu? Został mi film podsunięty, i gdy dowiedziałem się, że będzie o wampirach, no to spodziewałem się klimatów zmierzchu. Pomimo tego, że nie czytałem Zmierzchu, ani nie oglądałem żadnego z filmów, który z tej serii się wylał w kinie, telewizji, w ogóle głośno od dłuższego czasu jest... Później był bardzo popularny serial, Prawdziwa krew, który też masę oglądały. Też tego nie oglądałem. No i właśnie spodziewałem się czegoś takiego. Nie znam, ale się wypowiem, nie lubię, tak? Tak jest w przypadku zmierzchu. Z tego, co rozmawiam z ludźmi, wiele osób tak ma. Po prostu wiedzą, że to nie jest ich klimat. Jeżeli ale masa na stoletek teraz... zachwyca się nad zmierzchem, to znaczy, że tam jakiś zło w tym siedzi. Ale teraz wiesz, zmierzch i Justin Bieber są nie, nie, nie, nie modne, nie? żeby się przyznawać, że się lubi. Aha. Może to tak. No to, aha. czyli w sensie, że oglądam, ale się nie przyznaję. Tak, tak. Bo to głupie by było. Okay. Mój ostatni kontakt z wampirami Tylko kochankowie przeżyją Jest to taki film, który Nie ma jakiejś takiej jasno nakreślonej fabuły Przedstawia w sumie Kilka dni z życia wampirów bardzo ten film się ciągnie. Na początku myślałem, że jak flaki z olejem i że do końca będzie aż taki bardzo nudny, ale tak naprawdę przedstawia naturę tych wampirów i te Gryzą kogoś? te zny. Dużyzny... No właśnie nie chcę spoilować ludziom. Mhm. Nie chcę zdradzać... A to byłby spoiler. Aha. No nie, bo tak zapytałem, bo nie wiem, czy to były spojr czy wampiry w tym filmie gryzą, czy tylko świecą. No właśnie tam... jest sytuacja taka, że te wampiry są wrzucone w nasze czasy i funkcjonują troszeczkę. Jak wy... Nie, o, inaczej. Ja zapytam się ciebie inaczej. Ja, jak te wampiry, no, jak one są dopasowane? Czy, czy są bardziej tak, wiesz, że światło ich zabija, czy nie zabija? W ten sposób chciałem się ciebie zapytać. Żyją, żyją i funkcjonują nocą, w dzień sypiają, jak każdy wampir żywią się krwią. Ale tak jak już wspomniałem, wampiry musiały się dostosować do obecnych czasów i nie jest to takie łatwe dla nich, jak było kiedyś, tak? że mogli sobie wyjść na ulicę jak do supermarketu i załatwić swoje y, potrzeby w naturalny sposób. Ale nie chcę zdradzać, żeby nie spoilować. Jak ktoś zacznie oglądać film, bardzo szybko dowie się, jak funkcjonują, jak te swoje potrzeby załatwiają. Bardzo fajnie jest to zaprezentowane, bo w ogóle spożywanie przez nich tej krwi jest porównane, ta ekstaza po spożyciu do jakiejkolwiek używki. Tak? Jeżeli ktoś kiedykolwiek spożywał jakieś środki psychoaktywne, to może się poczuć bardzo dobrze po pierwszych scenach spożycia krwi przez wampiry. Jak ktoś spożywał na przykład litr na głowę? Tak, albo <głos> <głos> mogą być na przykład też te, te, te takie porównania. Yy, to, wie, to mniej więcej wiem. Reżyserem i scenarzystą jest Jamie Armush, To jest y, taki pan, który zajmuje się kinem niezależnym. Zastanawiałem się, czy coś oglądałem y, produkcji tego pana. Yy, Dotarłem do ja... filmu Kawa i papierosy. Te, a, czekaj, on czy nie robił tego filmu taki, co... Yy się dzieje w taksówkach? Nie pamiętam hojar tytułu. Co są różne opowieści? Dobra, nie, nie nie, będę teraz zgadywał, bo nie sprawdziłem. Nie wiedziałem oczywiście o czym będziesz mówić i, i teraz nie będę sobie tam klikał. No ale wiem, chyba wiem o, o kogo chodzi. No. <śmiech> Może tak. No, czy ale nie? Jarmusz mi się kojarzy z takim reżyserem dość poważnym. To nie jest jakiś taki yy, z pierwszej, lepszej łapanki gość. A ty widzisz, sytuacja jest taka, że jest to znane nazwisko, a okazuje się, że, że tak naprawdę nie kojarzę filmów przez tego pana zrealizowanych poza kawą i papierosami. I tak. Które, nie, które jakoś specjalnie też nie powaliły mnie na kolana. było był to po prostu fajny, fajny miks różnych scen, jedne lepsze, drugie gorsze, ale dzisiaj mówimy o jego, najnowszym filmu, fi, o jego najnowszym filmie, czyli tylko kochankowie przeżyją. Jest to zdecydowanie film dla wszystkich osób, które interesują się wampirami, taką tematyką, na pewno będą zadowolone bo wiem, że jest w ogóle krąg ludzi, którzy interesują się jakby taką tematyką, e, lubią sobie porównywać różne filmy, e, lubią zgłębiać w ogóle ten temat. Tutaj bardzo fajne podejście e, jest do tego tematu. Jak już wspomniałem wcześniej, film jest e, lekko taki ciągnący się, ale odnosi się właśnie do, jakby do tej długowieczności wampirów i podejrzewam, że właśnie przez to, że y, oni żyją troszeczkę więcej y, niż taki zwykły szary Kowalski, to, to życie ich wygląda właśnie w taki, a nie inny sposób. Oni już swoje przeżyli, gdzie nie muszą się śpieszyć, funkcjonują sobie na takich wolniejszych obrotach. No i właśnie ten film jest spowolniony, żeby się czuć w ten klimat takiego po prostu trwania. szczerze mówiąc ci powiem, że niezbyt mnie zachęciłeś w sumie do tego filmu. No na pewno nie jest to film, który obejrzę drugi raz, bo czasami się zdarza tak, że są jakieś filmy, które wracają do nas jak bumerang po latach i okazuje się, że łapiemy haczyk i, i ten film oglądamy. Ale nie czuję zmarnowanego. Ale nie czuję zmarnowanego czasu. No właśnie jestem taki gdzieś rozerwany wewnętrznie, gdzieś pomiędzy tym, że się świetnie bawiłem, a pomiędzy tym, że mogłoby być to inne lepsze. Aczkolwiek a, czemu wybrał, a czemu wybrałeś w kinie ten film akurat? Został mi polecony. Aha, okej. Okay. No dobra, ja w kinie nie byłem ostatnio. To co? Aha, kończymy ten temat już, tak? Kochankowie jak? Tytuł był? Tylko kochankowie Tylko przeżyją. kochankowie przeżyją, okay. No dobra, no to kończymy może tych kochanków, e, wampirów. Dla tych, co lubią wampiry, to na pewno będzie jakiś e, inny punkt widzenia. Inne spojrzenie, a ja w kinie ostatnio nie byłem, się znaczy byłem, ale na filmie animowanym Frozen, czyli Kraina Lodu w Polsce, bawiłem się super, uważam ten film za najlepszy film animowany, jaki widziałem w ogóle, a na pewno ostatnio byłem z moim synem siedmioletnim, obydwoje, obydwaj się bawiliśmy dobrze, także film jest fajnie zrobiony fajnie dopasowany do różnej kategorii wiekowej. Ale o tym filmie nie chciałem wcale mówić. Chciałem mówić o innym filmie, który sobie puściłem taki dla... Nawet chyba to było wczoraj, albo przedwczoraj. Tak, nie, to było przedwczoraj. Puściłem sobie, żeby się rozluźnić po tych wszystkich Oscarowych produkcjach, które sobie ostatnio dawkuje, żeby sobie wyrobić opinie i zobaczyć te wszystkie naj bardziej docenione filmy więc mówię, jakieś tam odmóżdżacza, takiego e, lekkiego sobie puszczę i padło na polski film pod tytułem Last Minute Last Minute Patryka Wegi Patryk Wega to taki reżyser, który dał się poznać kiedyś z bardzo mocnego uderzenia, czyli filmu i serialu Pitbull no, który był bardzo naturalny był bardzo nowoczesny, bardzo fajny bardzo mocny no a niestety Last Minute jest komedią. Jest komedią e, opartą na stereotypach. Czyli najgorsza chyba e, rodzaj komedii, jaki może być moim zdaniem. Chociaż a czasami czy, się wiem, czy, ja, czy ja wiem. Chyba, chyba, że mówimy tylko o polskim kinie. No bo w polskim kinie to nie zawsze się sprawdza. No. Ale takie sytuacje... W których, nie wiem, reżyser, scenarzysta idzie utartym szlakiem, czasami się sprawdzają i świetnie potrafią bawić, widzę. No dobra, to może tak w skrócie tylko powiem fabułę. Rodzinka taka, ojciec, dorastająca córka, młodszy syn i babcia, czyli matka jego, wygrywają wycieczkę do Egiptu i wyjeżdżają sobie oczywiście to takie wieśniaczki, mówię w tym, w znaczeniu tego słowa takim prości, zwykli ludzie gubią swoje bagaże na samym początku, dostają są wszystko tam idzie źle, tak? No i ten, ten początek nie jest najgorszy, ale potem wchodzimy w stereotypy, czyli stereotypy, czyli Polak potrafi. No i dostajemy taką składankę tego, jak to oni zaczynają kombinować, żeby z tego wszystkiego wyjść. I to jest straszne. To jest żenujące wręcz, można powiedzieć. Już pomijając grę aktorską, która jest żadna, oprócz może... Głównego bohatera Wojciecha metzwaldowskiego, który cały film i tak ma minę, taką jakby było mu bardzo przykro, że gra w tym filmie. To reszta gra tak jak z serialów, takich zwykłych. Z sitcom, tak? Brakuje tylko oklasków i śmiechu nagranego z tam jest jeszcze taka scena, kiedy ta córka śpiewa na scenie, jest źle podłożony ten, ten głos, ten rozjeżdża się z ruchem ust, no jest to straszne, to jest taka straszna produkcja, w ogóle nagrywali to podobno w Turcji, z tego co czytałem tam gdzieś na filmie polskim, Turcja robiła za Egipt i i tylko przebitki jakieś takie jak z reklamy turystycznej z lotu ptaka że to jest, że nadal jesteśmy w Egipcie nie, no to jest tak tanie i żenujące że, że nie obejrzałem do końca no, no, ja przy... muszę się przyznać, że nie dałem rady, po prostu zmuszałem się, zęby mi zaczęły boleć i wyłączyłem to chciałem powiedzieć brzydkie słowo ale dobra Zespołu. No chciałem właśnie powiedzieć, że ja zazwyczaj, nawet jeżeli film jest jakiś słabszy, to staram się obejrzeć do końca. Na last minut trafiłem jakiś czas temu i też niestety po kilkunastu minutach jakby zrobiłem sobie przerwę i już do niego nie powróciłem. A kurczę, naprawdę Patryk Wega, kiedyś to było takie nazwisko, które wyskoczyło tym właśnie pitbulem każdy kurcze się podjarał, że taki kurcze fajny reżyser, a potem nakręcił ciacho, <grym> nie widziałem też tego, ale wystarczyło mi że obejrzałem zwiastun i miałem dość, no, to też była bardzo zła komedia, słyszałem, że nie warto no nie warto, potem nie widziałem Hansa Klossa i chyba raczej nie chcę oglądać i potem ten last minute, naprawdę to co teraz kręci ten reżyser, to naprawdę dno dna i podejrzewam, że tak mi się wydaje przynajmniej, że, że tego Pitbula to chyba mu obsada zrobiła aktorska, bo obsada była świetna z pierwszej, pierwszej ligi. No trzeba powiedzieć, że niektórzy, no, nie na możliwie, chyba, taki... niektórzy na Pitbulu chyba wypłynęli na szersze wody, bo mam wrażenie, że na przykład Marcin Dorociński przed Pitbulem nie funkcjonował no aż tak, tak bardzo. No tak, tak, tak. On, on, on nie grał takiego twardziela wcześniej, yy, przed Pitbulem. Jak teraz? No to jest Jack Strong, nie? To jest właśnie fajna sprawa. Wsadzić czasami kogoś w coś, w czym wcześniej go widzowie nie widzieli, a tutaj ma okazję się sprawdzić i przekonać nie tylko widzów, ale też przyszłych scenarzystów, reżyserów, producentów. Wszystkich tych ludzi, którzy decydują o tym, kogo i gdzie obsadzić. No ja w każdym razie już po tej produkcji to Patryka Wege skreśliłem całkowicie. Ja się cieszę bardzo, bo pamiętam, że kiedyś były takie plany, dawno temu gdzieś tam czytałem, że chcieli kręcić e, e, no, film na podstawie książek e, Krajewskiego. Kojarzysz? Eberhard Mock i tak dalej. E, klimaty przedwojenne, detektyw ten taki, e, e, Wrocław. Kojarzysz? Tak, tak, tak. Wiem, wiem, o, co, Krajewskiego? wiem o co chodzi. No i, i właśnie Eberharda Moka miał kręcić właśnie Patryk Wega i wszyscy się cieszyli, że to o, fajnie będzie. Ja się bardzo cieszę, że ten film nigdy nie powstał. No chyba, żeby aktorzy go zrobili. No chyba, żeby aktorzy go zrobili. Czy wiesz, ja, podej... ja osobiście podejrzewam... w roli Eberharda Moka widziałem Grabowskiego, kiepskiego, Fredka. <śmiech> Goebbelsa. No, Goebbelsa z, z Pitbulla. Wiesz, że za fertkę mógłbyś dostać w gębę. Nie, to już nie te czasy, ale podobno Andrzej Grabowski dawniej bardzo żywiołowo reagował, gdy ktoś na ulicy na przykład zagadywał do niego cześć Ferdek albo walił do niego, że coś tam kiepski i tak dalej. Nawet się... Teraz jakaś rocznica boahała kiepskich, co? Nawet, nawet z kimś się poszarpał kiedyś na stacji paliw, właśnie gdy ktoś hmm. w ten sposób do niego zagadał. Dzisiaj już ma dystans do tego. Nawet z hmm. swego czasu oglądałem bardzo fajny wywiad z nim. Wywiad nagrany tak naprawdę przy okazji premiery jego drugiej płyty, bo Andrzej Grabowski od jakiegoś czasu bawi się też z muzyką. No i właśnie no. wtedy opowiadał, że po prostu minęło dużo czasu, zanim on nabrał dystansu do tego, że, że to tak naprawdę nie jest jego problem. Ale nie, musiał, jest, nie, ale... nie jest jego problem, no. że, że ludzie nie potrafią odróżnić rzeczywistości od y, tego, co dzieje się w telewizji, nie potrafią oddzielić. No ale on musiał, ale on musiał w końcu złapać dystans, no bo wiesz, yy, no bo ile lat on tym Fredkiem już jest, nie? a z drugiej strony Kiepskim. nie ukrywajmy, że to też była dla niego trampolina yy, z, ze sceny teatralnej przez y, seriale do kina. No, nie, mi się bardzo podoba akurat jego droga i na początku się dziwiłem, że taki aktor tej klasy sobie poszedł na stałe do tych, do tych kiepskich, ale szczerze mówiąc jak nie ma nic do oglądania, to takich kiepskich sobie lubię czasami, czy nawet starych odcinków, coś ze starych odcinków, to jest taki humor właśnie dobry, humor. O, właśnie. To rodzaj dobrej komedii, Przy, przypo... bo, to jest, Przy... bo to jest tak totalny absurd. Przypomniała tam. mi się świetna anegdota dotycząca właśnie angażu Grabowskiego do tego serialu. Kiedyś idąc krakowskim rynkiem spotkał tam znajomego aktora, znaczy spotkał mijał tego aktora i on z daleka y, krzyczał do Grabowskiego, że y, ja bym w takim głównie nie zagrał. Na co Grabowski mu odpowiedział, że jak ci zaprop zaproponują, to se nie zagraj. <grystanie> no bardzo, dobrze. Tak, bardzo, <grystanie> bardzo świetne. Ale y, zesz zeszliśmy z filmów na y, seriale, nie wiem, czy ty chcesz jeszcze dodać coś do Last nie, Minute. Nie, ja już nie chcę nic o tym Last Minute mówić. Nie idźcie, nie oglądajcie. Jeszcze nie, on już w kinach nie leci, on gdzieś tam yy, się buja po, po wypożyczalniach, czy tam Je... w telewizji niedługo będzie. Nie oglądajcie tego, to jest, jeże... to jest starta czas. Jeżeli chodzi o seriale, no to z polskich seriali nie wiem, czy coś jest godnego polecenia, bo nie śledzę. Amerykańskie seriale też dawno odstawiłem i jakoś starałem się om omijać... Yy takie klimaty, bo to zazwyczaj jest tak, że człowiek się wciąga, później czeka na kolejne odcinki, później są przerwy między sezonami i to też jest bolesne dla widza, ale ostatnio bardzo głośno było o serialu House of Cards to jest amerykańska produkcja, bardzo ciekawe bo nie stoi za tym jakaś konkretna wytwórnia, nie stoi za tym stacja jak zazwyczaj bywa w przypadkach seriali produkowanych w Stanach Zjednoczonych, a stoi za tym serialem y, serwis VOD, czyli taki serwis, w którym można sobie wykupić abonament i wypożyczać różne filmy, seriale. Y, Netflix, bardzo popu popularna usługa w Stanach Zjednoczonych i oni wyprodukowali serial za grubą kasę. Jeżeli się nie mylę, to budżet tego serialu wynosił 100 milionów y, zielonych. Serial na podstawie innego miniserialu, albo książki, jak ktoś woli, House of Cards w 1990 roku, taki miniserial w Wielkiej Brytanii był wyprodukowany. O podobnej tematyce dotyczył życia w parlamencie Wielkiej Brytanii i różnych intryk, które były knute właśnie w tym parlamencie, a tutaj mamy Waszyngton, Kongres, no i właśnie takie intrygi w y, amerykańskim kongresie i Kevina Spacey i Kevina Spacey, bardzo świetnego którego my, my ostatnio widujemy w y, polskiej telewizji w reklamie banku a no, i też na stereotypach jadących tak dokładnie e, serial tak często o tym serialu słyszałem, tak często ludzie go polecali że postanowiłem obejrzeć y, jeden odcinek zobaczyć co to jest warte i pierwszego dnia obejrzałem trzy części i teraz tak regularnie, regularnie sobie dawkuję, po, po tam czterech tygodniach, już jestem chyba na dziewiątym odcinku i cały czas yy, czekam na ten moment, kiedy znajdę sobie spokojną chwilę, by na 40 kilka minut oddać się właśnie oglądaniu tego serialu. Bardzo... To tak wciąga, mówisz. Tak, mm. bardzo świetny serial. Zresztą dzisiaj seriale są produkowane tak, że wyglądają jak świetne produkcje filmowe. I tak jest w przypadku House of Cards, jak wspomniałem, dużo osób mówiło, że jest świetny i dużo, o, dużo się teraz o tym serialu pisze, bo niedawno pojawiła się druga seria i tutaj też coś, co możecie Cię zdziwić, nie tak jak zazwyczaj ma to miejsce na przykład w telewizji, że co tydzień czeka się na kolejny odcinek, tylko po prostu całą serię wypuścili y, do serwisu Netflix i można sobie całą serię jednego dnia obejrzeć. No to fajnie w sumie. No to tak jak zazwyczaj piraci mają, nie? <laughs> tak, zazwyczaj jak piraci mają. Dlatego warto poczekać aż jakiś serial się skończy i wtedy dopiero y, orientować się co warto oglądać i można lecieć. Y, na okrętkę. No, serial fajny. Ja muszę ci powiedzieć... Jak, jak już wspomniałem, intrygi w, w kongresie amerykańskim wokół tego... To, ale to jest taki to, serial po, polityczny, poli ale nienudny. Polityczny, tak? ale nienudny. Po prostu bardzo ciekawy. Człowiek zastanawia się, co się, co, co się za chwilę wydarzy i po prostu... No to jest jak oglądanie dobrej rozgrywki szachowej. Jakkolwiek może się to wydawać nieinteresujące dla takiego zwykłego Kowalskiego, no to wcielmy się w rolę kogoś, kto jest, nie wiem, fanem rozgrywek szachowych i uwierzmy, że dla niego może, może być... Brydżowej, brydżowej, brydżowej brydż... bardzo, bo tak by nawiązywał do tytułu tego serialu. Słuchaj, ja nie oglądam serialów. ja zrobiłem sobie teraz przerwę, ale właśnie wczoraj jeden kolega mi podesłał czołówkę do serialu True Detective i to jest serial HBO i ta seria HBO i też ma dobrą obsadę na przykład w roli głównej jest Woody Harrelson i Matthew McConaughey czyli tegoroczny laureat Oscara co nieczęsto się zdarza żeby um, oscarowy laureat grywał w serialach w tym samym roku no i oprócz tego rzeczołówka, to takie według mnie małe dzieło sztuki filmowej w dodatku uprawione świetną ścieżką muzyczną, to w tym momencie niewiele więcej o tym serialu mogę wam powiedzieć. Plan jest taki, że zamierzam to nadrobić jeszcze przed kwietniem, bo w kwietniu bo w kwietniu zaczyna się oczekiwane przeze mnie, pewnie nie tylko przeze mnie, a przez wielu czwarty sezon serialu Gra o Tron. Serialu, który mm, naprawdę świetnie oddaje i fabułę, co nie jest łatwe przy tak wielu wątkach. Książki no i również samą atmosferę książek, tych wielu tomów książek George'a Martina. No widzisz, ja Gry o, Tron... Jak dla mnie. Gry o Tron nie oglądałem, słyszałem też wiele dobrego na ten temat, ale ten serial, o którym przed chwilą wspomniałeś, Prawdziwy Detektyw, tak? Mm -hmm jest zestawiany właśnie z House of Cards, jako przykład tych seriali, które są takie świetne, wybitne, wyprodukowane mm. z, z rozmachem. Zresztą wiele takich seriali się przewijało przez ostatnie lata i cały czas jakby tą po, poprzeczkę producenci podnoszą i starają się zaciekawić widzów czymś jeszcze lepszym, jeszcze bardziej wciągającym. No i jak widać się im to udaje. No to może już... To teraz panel książkowy może? Okej. Okay. No to jakoś, nie wiem, przejdźmy łagodnie, bezboleśnie. No jeżeli mówić o książkach, to y, ja dużo czytam ostatnio, bardzo dużo. Właściwie y, z tego, co y, na takim serwisie sobie umieszczam, y, lubimy czytać i, i sobie tam można datować i kiedy się co przeczytało i tak dalej i tak dalej i tworzy się taką wirtualną swoją Biblioteczkę książek przeczytanych i tych, których się chce przeczytać, i tak dalej. To z tego, co widzę tam, to rok 2014 zapowiada mi się bardzo na rekordowy rok, jeżeli chodzi o ilość przeczytanych książek, bo jakoś tak mnie ostatnio wzięło bardzo na książki i się nawet uczę szybciej czytać, bo czytam jak wszyscy, średnio 200 na, słów na minutę, a chciałbym tak dobić do no, dwa razy tyle, nie? Żeby, żeby więcej. Tych. Człowiek się starzeje, jednak już mu niewiele życia pozostało. A tyle książek, Ale, tyle tyle książek, książek, książek do, do przeczytania. No więc e, trzeba się nauczyć szybko czytać, nawet na starość. Więc e, no dużo czytam i e, ostatnio e, zmusiłem się, tak mówię, zmusiłem się, do przeczytania książki, e, książek Miłoszewskiego. E, Zygmunta Miłosz Miłoszewskiego, e, jeśli nie wiesz, co to jest, to e, jest to pan, który napisał e, taką mm, serię o prokuratorze Teodorze Szackim i jest to Uwikłanie i Ziarno Prawdy. No i uwikłanie mieliśmy e, okazję obejrzeć zekranizowane. No właśnie, miałem się pytać, czy, czy Jak, o to chodzi. Pierwsze, że nazwisko mi się tutaj tak. prze, prze, przewinęło w głowie i skojarzyłem z, z filmem, który... tak I, i no niestety zostało to uwikłanie zekranizowane i przez co zepsuło mi strasznie podejście do tych książek Miłoszewskiego. Dlaczego to tak się stało? No. Książki okazały się... Dobra, inaczej. Wezmę od innej strony. Książki okazały się świetne, super. Naprawdę, no, prawdę, jedne z lepszych polskich książek, które ostatnio czytałem. Jedne z lepszych w ogóle książek, które ostatnio czytałem. I Uwikłanie, i Ziarno Prawdy. Ziarno Prawdy chyba... Jest chyba nawet trochę lepsze. Są książkami naprawdę świetnymi, świetnie napisanymi, świetnie wymyślonymi. Ze z świetnymi postaciami, a długo nie mogłem do tych książek e, się zmusić przez właśnie przez ten film, uwikłanie, gdzie e, świetnego bohatera, jakim jest Teodor Szacki, zamieniono na Maję Ostaszewską, a ja tej aktorki po prostu nie cierpię bo ona jest taka płaczka, taka snuje się po, tej, po tym ekranie zawsze i płacze, tak mi się kojarzy. Nie wiem, może jest dobrą aktorką, ale ona mi tam nie pasowała strasznie i bałem się, że uwikłanie będzie... Jeszcze ja wiedziałem, że te, ten, ta postać jest zmieniona w, w tym filmie, że, że w książce jest Teodor Szacki, ale się bałem, że to będzie taka podobna, bezbarwna postać. A tu się okazało, że Teodor Szacki to jest naprawdę... E, Postać z krwi i kości. Jak na prokuratora operuje dość e, takim e, przystępnym językiem. Nie wali tam jakimiś e, górnolotnymi paragrafami cały czas, tylko zasuwa ozdobnik, to, ozdobnikami. Tak, jest to człowiek naprawdę z krwi i kości. Zdwany swój chłop. Tak. Dialogi są świetnie napisane w tych książkach. Cała, cały wątek taki właśnie kryminalny. Nie wiem, może są ludzie, którzy nie lubią Dana Browna, ale Dan Brown umie zakręcić taką. zrobić tajemnicę w książce, tak? wymyślić jaką tajemnicę, a czy to jest tam poparte, Dan Brown pisze to w ten sposób, że to jest tam poparte jakimiś tam faktami, ale to gówno prawda. A tutaj y, Zygmunt Miłoszewski y, nam wyrasta do na takiego polskiego Dana Brauna, moim zdaniem w tych książkach. I a który, który, który, właśnie, który z Panów tak, był pierwszy? Y, no chyba Dan Brown jednak, ale to nieważne. To, y, to jest tylko moja takie luźne, luźne skojarzenie. Może ktoś inny ma mieć inny odbiór tej książki. Ja, ja widzę w tych książkach właśnie taką fajną, fajną zakręconą, zawęźloną fabułę i naprawdę się to świetnie czytało. Jest jeden plus, taki jeszcze chciałem o tych książkach powiedzieć, że druga książka też zostanie sfilmowana i na szczęście Teodor Szacki będzie już mężczyzną. Tak? Czyli yy, gende, gende. gender. Tak, tak. Przyszyją mu jajka i to y, takie potężne jajka, bo y, ma go grać Robert Więckiewicz. O proszę. No więc y, Więckiewicz akurat aparycyjnie w ogóle mi nie pasuje do tej roli, ale do charakteru, która będzie w ziarnie prawdy, pasuje mi jak najbardziej więc może wyjść to dobrze, tym bardziej, że film ma wyreżyserować Borys Lankosz, który, kurczę, może być nie, nie, nie, niezbyt znany, ale jest znany z jednego filmu Reverse. Może być dobrze. No Nie, nie mówię, że musi być dobrze, ale, ale może być dobrze. Także Ziarno Prawdy, uwikłanie tom pierwszy, Ziarno Prawdy tom drugi i jeszcze ma być tom trzeci, jeszcze Teraz nie pamiętam jaki ma mieć tytuł, ma być napisany, ale naprawdę gorąco polecam, jeżeli ktoś jeszcze nie sięgnął po literaturę Zygmunta Miłoszewskiego, to e-booka bardzo łatwo i w miarę tanio można sobie kupić. Aż sobie zapisałem. Ewentualnie papier papierową wersję. Ewentualnie też audiobooka. I audiobooka też bym bardzo polecał, bo akurat... I ziarnoprawdy, i uwikłanie są doskonale czytane przez lektora. Sprawdziłem. Jestem zachwycony. A ja ostatnio troszeczkę od, odbiłem, że tak powiem. Zrobiłem sobie przerwę od takiej typowej beletrystyki i sięgnąłem po pozycję, no teraz już można powiedzieć prawie sprzed dwóch lat. Polska pozycja napisana przez dziennikarza jednej z polskich gazet wspólnie z małżonką. Chodzi o książkę Nasz mały PRL, czyli pół roku w M3 z trwałą wąsami maluchem autorstwa Witolda Szabłowskiego i Izabeli, Izabeli Mejzy. Sorry, przepraszam, że tak zawyłem, ale mi się przypomniało, widziałem jakimś chyba telewizji śniadaniowej tą parę. Jeszcze w tym właśnie z wąsami i z tą trwałą kiedyś dawno temu. To chyba oni napisali właśnie to i oni opowiadali Z tym. tego co wyczytałem między wierszami to właśnie dużo ekip telewizyjnych nie tylko polskich interesowało się nimi podczas realizacji projektu, który został opisany w tej książce. O co chodzi? Właśnie pan Witold i jego małżonka Izabela postanowili na pół roku cofnąć się do PRL-u. Żyć właśnie tak jak żyli ludzie w latach osiemdziesiątych w czasach dzisiejszej kapitalistycznej Polski, no i właśnie tutaj nasuwa się wiele pytań, czy jest to w ogóle możliwe w 2012 wtedy roku, od, 11 nawet, gdy pisali książkę, 2012 to jest rok wydania, 2011 rok to jest czas, w którym oni postanowili na pół roku zamknąć się w, w, w PRL-u. Czy jest możliwość odtworzyć taki PRL, czy jest y, możliwość żyć i funkcjonować tak jak żyli ludzie w latach 80. Oni właśnie y, krok po kroku y, opisują najpierw swoje przygotowania do tego, y, jak no, no właśnie jak zbierali różne materiały, różne rzeczy, które potrzebne im były do tego, by odtworzyć ten PRL, skąd wziął się w ogóle pomysł, żeby się przenieść na pół roku do PRL-u, a później opisują swoje przygody, gdy już w ten mały PRL zaczynają się bawić. Czy im się to udało? jakie refleksje są z tym związane wszystko jest opisane w tej książeczce, bardzo fajnie podzielona jest na takie malutkie rozdziały, raz pisze pan Witold raz pisze pani Iza bardzo szybko się to czyta, bardzo fajnie się to czyta jeżeli ktoś tęskni za tamtymi czasami bądź pamięta tamte czasy i chciałby je sobie w jakiś sposób przypomnieć, albo kompletnie nie ma pojęcia, jak to wyglądało, a, a chciałby się chociaż tak powierzchownie dowiedzieć, to ja bardzo polecam książkę Nasz Mały PRL, Pół Roków M3. Jest to coś, co warto przeczytać. Ja kupiłem sobie tą książkę, nie wiedziałem, o czym ona jest dokładnie. Ogólnie się tak trochę interesuje taką tematyką PRL-u i kupiłem sobie z, z powodu tytułu, ja nie wiedziałem, że to był ten eksperyment, zapomniałem o tym, a że była mega, mega, mega promocja wydawnictwa Znak, <śmiech> chyba najlepsza promocja, jaką dotychczas widziałem, to kupiłem sobie taki zestawik właśnie 21, nie, 18 chyba książek kupiłem za 210 złotych, Razem z przesyłką i, i właśnie w tych 18 książkach był, była ta y, książka właśnie, mój mały PRL. Warto, warto śledzić Nie. Facebook wydawnictwa znago oni bardzo często mają różne przeceny, różne promocje, ostatnio było chyba kolejna jakaś promocja 35%, czasami jest tak, że na przykład jak się zrobi zakupy za 70 zł, to jest y, y, książka za jeden grosz, za złotówkę, także... I mówimy i mówimy tu o książkach papierowych. Tak, tak? mówimy o książkach papierowych i mówimy no. o książkach, nie tak, że na przykład chcą wcisnąć coś, co jest bardzo stare i im zalega nie zeszło. Zdarzają się książki, które są książkami wydanymi bardzo niedawno, książkami, które całkiem niedawno pojawiły się w księgarniach. U nich one się trafiają na promocjach. tak? Że jest, jak jest obniżka, to czasami jest obniżka na wszystko. Nie ma znaczenia, co byśmy chcieli sobie kupić. Więc warto śledzić ich oprócz, Facebook. Oprócz ob... Oprócz obniżek też można różne kody wklepywać, które, które też się tam u nich dostaje. Także naprawdę wydawnictwo Znak, jeżeli chodzi o, o rynek promocji, rządzi na moje. Nie pracujemy dla wydawnictwa Znak. Jeszcze. <śmiech> pracujemy na ich portfele, bo no. kupujemy u nich książki. Ja właśnie ostatnio kupiłem u nich Beksińskich. Portret podwójny i jestem, już prawie kończę tą książkę więc może w następnym odcinku właśnie o Beksińskich opowiem to myśl, a myśl, będzie myślę, że sobie fajnie odbijemy piłeczkę bo no, ja zacząłem czytać później, ale myślę, że do nas następnego naszego spotkania może y, skończę historię o Beksińskich i sobie na ten temat porozmawiamy razem wymienimy się swoimi spostrzeżeniami no nie wiem, czy jakoś wcześniej interesowałeś się Zdzisławem bądź Tomaszem? Ja się interesowałem Tomaszem Beksińskim z racji tego, że słuchałem tych jego audycji w Trójce, no, w młodości. No właśnie, jeżeli, jeżeli ktokolwiek jest fanem Trójki, to nie mógł nie słyszeć o Tomaszu Beksińskim. No, Dzisławem interesowałem się później właśnie przez Tomasza, znałem jego twórczość, jego obrazy, nawet mam jakąś książkę właśnie z jego okładką. Książka Nika Kejwa ma okładkę Zbigniewa Beksińskiego. Taka dziwna mieszanka. Więc nie słyszałem, tak słyszałem, znałem. Tym bardziej, że wszystko teraz jest dostępne. Nie trzeba kupować albumów. No tak, można sobie, można można sobie, sobie obrazy obejrzeć w internecie. No i Zdzisława poznajemy. Ale o Beksińskich będziemy opowiadać następnym razem. Teraz, może zahaczymy jakieś klimaty muzyczne. Czy coś no ostatnio usłyszałeś ciekawego? albo coś No i popatrz, się... jak to się wszystko kurczę, fajnie, fajnie mi się tutaj skleja, bo przez to, że czytałem Beksińskich, sięgnąłem do pewnej płyty, która tam była tylko wymieniona raz, że tam Tomek Beksiński sobie ją słuchał. Zainteresowałem się tą płytą i po prostu wsiąkłem, wsiąknęłem. W mnie. Wkręciłem się. W mnie. Płyta zespołu Alan Persons Project. To jest nazwa zespołu, która pewnie wielu ludziom dużo mówi, a jakby miało wymienić jakiś utwór, to nikt nie wie. Bo na pewno to jest taka, taka nazwa dosyć taka, gdzieś tam się obijała uszy. I mi też się gdzieś tak zawsze obijała uszy. I mówię, no kurczę, zobaczę sobie, co, co oni tam grają. I... Posłuchałem sobie ich pierwszej płyty. Nawet jest dostępna na YouTube. Można sobie wklepać nazwy zespołu i, i nazwę płyty. Płyta się nazywa Tales of Mystery and Imagination. I to jest ich pierwsza płyta z roku 1976. I cała płyta jest w klimatach osadzonych na bazie opowiadań Edgara Alana Poe, czyli taki gotycki horror, jak to Tomek Bychsiński lubił takie utwory puszczać płyta jest bardzo zróżnicowana, bardzo taka ilustracyjna i jest to płyta, którą trzeba słuchać od początku do końca, bo no, te utwory się jakby łączą z sobą, jest, jest w jednym klimacie, ale tam jest tam jest tyle różnych odcieni, tam jest głos synt zrobiony syntetycznie później wchodzimy do jakiejś takiej ostrzejszej muzyki, żeby wejść Druga strona w ogóle to jest już muzyka symfoniczna. Wszystko to brzmi jakby podkład z jakiegoś filmu. No, jest tu naprawdę cała gama wrażeń. I ja tą płytę słuchałem ostatnim tygodniem gdzieś z 10 razy co najmniej. A głupi nie sprawdziłem, jakie są inne płyty. <śmiech> Więc czeka zna, mnie fajna zna, przygoda. to dokładnie. Czeka mnie fajna przygoda, jeszcze chyba 10 czy 11 płyt w ogóle Alan Person Project zrobił i większość tych płyt jest właśnie w jakimś klimacie, bo druga płyta jest, nazywa się iRobot i jest w klimatach Asimowa, czyli zmiana w ogóle jakby klimatu i też może być fajnie. No i jest bardzo mi cieszę na tą przygodę, która mnie czeka dalej. Także jeszcze raz powtórzę, zacznijcie sobie może właśnie od tej pierwszej płyty, bo ona jest, tak jak czytałem, bo oczywiście potem szukałem sobie, bla bla bla, jedna właśnie z takich lepszych płyt ich, debiut, a taki dobry. Więc jeszcze raz powtórzę, Tales of Mystery and Imagination. Rok 1976, bardzo polecam to ja może nie, nie, nie powiem o płycie, ale o pewnym wydarzeniu muzycznym, które nadciąga i o którym będzie głośno, tak naprawdę chyba od dzisiaj a jest powiedzmy okolice 10 marca od dzisiaj zaczęło się głośno mówić o nowych sytuacjach ale jakie nowe sytuacje? 1983 rok zespół Republika wydaje swój pierwszy album i on jest właśnie zatytułowany Nowe sytuacje I A ja chciałem zanosić do razu jak ty powiedziałeś, nowe mówisz. sytuacje No widzisz, czyli w tych klimatach No i teraz po przeszło 30 latach panowie z Republiki spotykają się po to, by Odtworzyć ten album w identycznych aranżacjach, jak właśnie wtedy, kiedy nagrywali nowe sytuacje. Z tego, co słyszałem od artystów właśnie, którzy kiedyś tworzyli zespół Republika właśnie ta pierwsza płyta zespołu okazała się tą najtrudniejszą do odtworzenia, więc to dodatkowe wyzwanie dla nich. Pomimo, że spotykałem się w podobnym składzie, w jakim tworzyli Republikę, gościnnie wystąpi tam jeszcze Tymon Tymański, Jacek Budyń-Szymkiewicz, którego ludzie znają z zespołu Pogodno, między innymi, bo on tworzył różne projekty, no i zaprezentują cykl koncertów, które, podczas których właśnie będą odtwarzać materiał z płyty. Nowe sytuacje. Myślę, że to będzie gratka a, dla fanów Republiki, ale nie tylko, bo... To... No, słucham, słucham. Nie, no bo tak, chciałem Ci wyjść zdanie. zdanie, czyli to nie będzie płyta, tylko yy, koncerty, tak? Tak, to będzie takie jednosezonowe Wydarzenie. Mm -hmm. Panowie, którzy kiedyś tworzyli Grupę Republika podkreślają, że nie jest to reaktywacja Republiki i cały ten projekt będzie prezentowany właśnie pod szyldem nowe sytuacje. Tak, tak to będzie się nazywało. No, jak zacząłeś, o tym, mówić, jak zaczą, zacząłeś to, o tym mówić, to ja chciałem zadać pytanie, po co? Ale teraz już słyszę, że no wiem po co. Po prostu <laughs> chcą sobie pograć trochę i, i... I ludzie na pewno przyjdą, bo ch chcą też posłać Republikę, mimo że bez, bez Ciechowskiego. Znaczy sytuacja, sy sytuacja jest taka, że oni się spotykają co roku i co roku grają koncerty, na które przychodzi bardzo dużo ludzi. właśnie tak, ja wiem. Właśnie ja, ja wiem. Ku, pamięci, Toruniu, tak? ku, ku pamięci Grzegorza. I... No i z, z tego, co, co, co można usłyszeć, co opowiadają, to oprócz tych ludzi, którzy pamiętają Republikę, i przychodzą właśnie po to, żeby posłuchać tego, co dobrze znają, to na te koncerty przychodzi coraz więcej młodych ludzi, do których ta muzyka również dociera. No i to jest bardzo fajne. Zresztą w ogóle wokół Republiki się y, cały czas tworzy i pogłębia legenda. Tak. Wokół Grzegorza również. Będziemy kończyć chyba, co? No, no to jakoś Przebrnąć by to, do tego końca. No. Może to nie brzmiało tak jak powinno brzmieć, ale no my trochę już zazerwieliśmy. Znaczy, i nie, nie, się nie, trochę się, nie ma się co tłumaczyć chyba, myślę. Nie, nie ma się nie co tłumaczyć. No. dobra. Bo nie no, trzeba trochę. Trzeba, chyba, no to tak bo, bo ja, ja się boję, że, że zardzewiałem. Zardzer, zad, Zardzerwiałem? Zardzerwiałem? Zawsze miałem problem z tym słowem, no. Bo w dzieciństwie mi się yy, chyba yy, zły nawyk jakiś yy, no, przykleił, że zadzerwiałem? Czy zadzerw... Jezus, dobra, daj mi spokój z tym. Nie, no to, no to okej, okay, <laughs> dobra. Były filmy, były okay. książki, była muzyka. Myślimy, że jak na pierwsze spotkanie z podcastem 100 Gram Pop Kultury to powinno Wam wystarczyć. Arek się obawia, że trochę zardzewialiśmy. Czujesz się zardzewiały? No, zardze, za, za, zadzerwiały, zardzewiały, <grym> czy jakoś tak. <grym> myślę, że... Myślę, Nie, ciężko, myślisz, ciężko mi się trochę mówiło no, po tej przerwie. Myślę, no. że w ramach kolejnych spotkań się troszeczkę naoliwimy i będzie to jakoś bardziej płynnie. No właśnie, no, na oliwić się zapomnieliśmy. Naoliwić. A tytuł zobowiązuje. Tytuł zobowiązuje. I jako niespodziankę dla wszystkich tych, którzy wytrzymali z nami te kilkadziesiąt minut, dodamy, że nie tylko my będziemy podczas tych nagrań, będą też inne osoby. Dlatego warto słuchać. Zapowiedzieli się. Warto słuchać kolejnych spotkań z podcastem 100 gram popkultury. 100 gram. No to siup. Siup. Do zobaczenia. głupi dziób. Do zobaczenia, do usłyszenia. Byli z Wami Arkadiusz Trendowski i Łukasz Mocek.